4, 24 i 20. Zdrowaś Mario ma Ale ja przynajmniej to, się na nie to można mówić. Bo... Oczywiście można. Można... Można, tak. można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na ostatni...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 No właśnie, taki się urodziłeś, więc chyba trzeba dzieci podać trochę środka przeciwmutagennego, żebyś może trochę się w normalny kolor zamienił. Podać ci do jakiś wybielak czy coś. Też tak uważam, John. Trzeba z nie zrobić jakiś porządek. No patrz na to całą rasy tych mutantów. Nie wiem skąd się wzięli, ale taką czarną skórę to nie wiem, skąd to nie mają. Jakaś cholerna mutacja. A może to jest jakaś zaraza?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 Wiedzieliście o tym? Są to bardzo pożyteczne stworzenia. Oho, chyba mamy słuchacza na antenie. Już cię odbieram, drogi. No nie, co to jest? Boń, co to ma być? Otóż jest w ogóle ta audycja? To za żal. Bo, bo, bo. Słyszałem, że w... w, w, w, w, w, w ludzie, którzy się bardzo byś no, poddobył no, za zami. Ale są no, takie...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 I znów na górze. I wisie, słuchacze, że balfrogi naprawdę są bardzo, bardzo przydatne. Nie wiem, Ja nie rozumiem, jak można lulkę zapochnąć. To jest coś okropnego, co to może zrobić. Mógł dotknąć dnia wąwozu, kąd to jest mowa. To jest mój bieg, bójdzie, bójdzie. Biega, Pan nie rozumie tego, jak balfrogi mogą być pomocne.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 Tymczasem razem, yeah, bo... Kurde, męczące jest to. Muszę sobie chyba inną robotę znaleźć, bo to jest... To, są, to już jest dla mnie za ciężkie. Do czego że żebym sam do siebie mówił? Dlaczego są drzwi otwarte do radiostacji? No, kurde... Wodeckie! O, widać. John. Co cię tu wpuścił? Mówiłem ci, że nie masz tu wstępu. Chyba zacznę zamykać to na kłódkę do nie bo chyba cię szlak trafi, jak cię na samym tu spotkam. Jeszcze strasznie pewnie ludzi swoimi żabami głupimi. Co to oznaczać? Wyjazd już stąd. Ale John, ja prowadzę <grym> od... Wypadł co to?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 No ale jakoś się ja już zaczął coś tam nagrywać, to ja dokończę może tą dzisiejszą audycję wam prowadzić. Zapewne wielu was mnie zna, ale inni mi nie znają, więc przywitam się. No i nam się John Barry i poprowadzę do końca tą dzisiejszą audycję, którą zaczął Przeklęty Wodecki. Tak, zaczął Przeklęty, ponieważ ja go przeklinam i przekleło go już mnóstwo ludzi.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 Dlatego zapraszam do posłuchania i zaraz wracamy po przerwie. Zapytacie państwo, co to w ogóle był za język? Już odpowiadam. Chodzi o to, moi drodzy, że to jest prastary język stosowany jeszcze przed wojną.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 Pora na kolejny wyścig śmierci. Pamiętacie te stare emocje? Największy live wyścigu w pedalskim Żółtym hamerze. wysforowali się praktycznie od razu na drugą lokację, Tu za nami. W tym roku dla Orbiany wyścig będzie dookoła Rzeszowa. Na chwilę obecną mamy już 15 drużyn, co oznacza, że będzie to całodniowy event. Masz jakiś zbędnych niewolników? A może twoje dzieci cię wkurwiają? Przyjdź i je nam odsprzedaj do wyścigu.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 Pomyślcie czasami o tych, którzy umarli przed chwilą. W każdej chwili ktoś umiera, prawda? Dzieci w niektórych miastach umierają z głody, dosłownie co tyle. Każde wtrychnięcie palcami to jedna śmierć. Jestem zły, co? Nie, dada, nieważne. Co o palców ktoś umiera? Niekoniecznie z głodu. Czasami ze zbłąkanej kuli albo kugłów mutantów, albo polu śmierci, czy co